Grupa Infra w radio Wolne Media. Witam Państwa w kolejnym programie Grupy Infra, specjalnie na radio Wolne Media. Przy mikrofonie Michał Kuśnierz. Dzisiaj byśmy się zajęli czymś dosyć nietypowym, jak na. Nasze audycje, których dotychczas żeście słuchali, ale to też jest pewien taki znak, że chcemy też nieco rozszerzyć tematykę swoich zainteresowań i między innymi właśnie początkiem tego będzie audycja dzisiejsza. Moim gościem jest Bartek Staszewski, witam Cię. Witam, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Bartek jest autorem dwóch audycji, których mieliście okazję wysłuchać w Radio Wolna Media dotyczących tragedii promu Estonia. To jest bardzo poruszający temat. Bartek włożył bardzo dużo pracy i czasu, w to, aby dla Państwa to przedstawić. My w tej chwili jeszcze przygotowujemy artykuł, który ukaże się na stronie Infra dotyczący właśnie tego i taki trochę podsumowujący to. A dzisiaj byśmy chcieli też porozmawiać z Bartkiem właśnie o tym. Zrobić swego rodzaju takie też podsumowanie, czy pilok tej całej sprawy. Bartku, jeśli byś mógł mi powiedzieć, co tak naprawdę się wydarzyło na Bałtyku 28 września 1994 roku? W jednym zdaniu? Pokrótce. Tak, powiedziałbym, że dokonano zamachu, który jest skrzętnie ukrywany przez następne rządy, następnych polityków. Jeszcze do, do niedawna, bo jest to sprawa dosyć bardzo taka mętna, ciężko było mi stwierdzić, również i osobom, z którymi rozmawiałem, Jutcie Rabe, tej niemieckiej, niemieckiej dziennikarce, która na ten temat bardzo dużo wie, nawet jej było ciężko stwierdzić, co dokładnie wydarzyło się na promie Estonii, ale mhm. tak jak człowiek w końcu zastanowi się chwilkę, logicznie wszystkie te, te fakty zbierze do kupy, to jednak i patrzy przez pryzmat ostatnich wydarzeń w ostatnich latach, to nieprawdę no, jedyne, co się narzuca człowiekowi na myśl, to że był zamach i teraz wszyscy próbują zrobić to, żeby go schować przed opinią publiczną. No dobrze, ale powoli. 28 września w nocy tak. między godziną pierwszą a drugą mniej więcej tak. prom będący w rejsie z Estonii mhm. do Szwecji z Stalinu, w, Tak, w Stalinie w Estonii wypłynął ten prom pasażerski tak. y, mieszczący blisko 1100 osób. To jest taka przeciętna liczba osób, którą mieści. Na no, dzisiejsze promy, te, które pływają z, z Szwecji do Polski, czy z Polski do Danii, również i na odwrót. Y, to jest przeciętna ilość osób, jaką mieszczą te promy. Y, no i w połowie tej trasy z Estonii do Szwecji prom nagle zniknął z radarów pobliskich stacji, które monitorują i wybrzeże i Bałtyk. Rozpoczęto natychmiast jakieś działania mające namierzyć zlokalizować wrak. Niestety wtedy nie korzystano z automatycznie wystrzeliwujących się takich specjalnych urządzeń, które w przypadku, kiedy zostaną zamoczone, one mm. są bardzo wysoko położone w na promie. Kiedy są zamoczone, w tym momencie zaczynają nadawać sygnał SOS. Wtedy to było takie dosyć zależne od woli ludzkiej. Jeżeli kapitan uznał, że już coś jest nie tak i należy podjąć ewakuację promu, to wtedy wyrzucał to za burtę i wtedy łatwo było, można było zlokalizować, gdzie ten wrak się podziewa. No, no nie powiem, no, od momentu, kiedy ten prom zatonął, to wiele takich różnych rzeczy związanych z bezpieczeństwem na promie się zmieniło, ale i tak niewiele. No, ten prom był dosyć, co by nie było, no zaawansowany technologi technologicznie na swoje czasy. Był pełen monitoring na promie. Ale wracając do początku, żeby no rozjaśnić sprawę. Prom w połowie swojej trasy do Szwecji nagle zniknął z radarów. Ale dlaczego? Oficjalny raport głosi, że przyczyną była zła pogoda na Bałtyku, która... Chodzi głównie o to, że był silny sztorm, który spowodował to, że burta przednia zamykająca pokład samochodowy, bo prom kiedy zabiera samochody z portu, otwiera mu się taka burta, do góry idzie. Czyli samochody wjeżdżają i się zamyka. Ta burta jest ruchoma. Tak. Ona miała w połowie tego rejsu odpaść, ponieważ mostek kapitalski jest tak skonstruowany w takim miejscu, że niestety nie widać, że ta przednia burta odpadła. Tak przynajmniej twierdzi raport zapominając o tym, że ta promu jest monitorowany i jak coś takiego ma miejsce, no to nie da się tego nie zauważyć. Ale już abstrahując, idąc y, tym ciągiem myślowym według na razie oficjalnego raportu. To spowodowało według raportu, że masy, duże masy wody zaczęły wpływać do promu, no wiadomo, od Cały prom jest y, przedziurawiony tym pokładem samochodowym, więc nagle no tak. nabra, zaczął nabierać wody, y, zmienił swoją pozycję i jest na tyle, na tyle, y, jak to się nazywa, tak na, naprawdę na tyle dużego przechyłu, Przechyni. że tak na tyle dużego przechyłu, że no, akcja ratownicza była bardzo utrudniona. Już nie było, z jednej strony już nie można było spuszczać szalup, była tylko ta, ta, ta druga strona, która była y, przechylona bardziej na prawą stronę. No można było wtedy jeszcze podjąć jakieś próbę, próbę zrzucenia szalu, które się przewracały na tak silnych falach. No i mhm. przeżyło blisko y, 134 osoby, jeśli dobrze pamiętam. To jest y, mogę się mylić, 10 w to lub w tą osobę y, w każdym razie ilość. Od tego momentu zaczyna się cały cały spektakularny różny jak wydarzeń dziwnych, prawda? Dobrze, to może za chwilę do tego przejdziemy, bo ty już tutaj na samym początku powiedziałeś, że myślisz o zamachu. Tak. Ale ja po pierwsze bym się chciał e, cię zapytać, mhm. bo już żeśmy wysłuchali tych, e, i myślę, że słuchacze jeszcze też. będzie trzeci, jeszcze trzeci ostatnia, no, moja ostatnia petycja podsumowująca to wszystko, gdzie będą ostatnia, e, e, e, ostatnie słowa tych ludzi, z którymi rozmawiałem, prawda? Rozumiem. Ale powiedz mi, dlaczego w ogóle też się zainteresował e, tą sprawą i e, tak, tak cię znaczy, wciągnęła? Tak, jako dziecko Urodziłem się w 2010 roku, te sprawy za bardzo nie kojarzyłem. Pamiętałem, jak przed mgłę pamiętam, że kiedyś rodzice mi powiedzieli, że taka tragedia miała miejsce i że jest dosyć no, straszna, że dużo ludzi zginęło. Wróciłem do niej tak gdzieś w 2004 roku, kiedy przypadkiem zdaje się trafiłem na temat na Wikipedii, który uznałem za ciekawy oraz zobaczyłem jeszcze wcześniej film Baltic Storm, który stworzyła Jutta niemiecka dziennikarka. Zaintrygowała mnie ta historia, akurat nigdy nie miałem w jakieś takie tematy a la Titanic i tak dalej, no ale ta sprawa była na tyle blisko nas, że no to jest Bałtyk, to nie jest żaden ocean, ocean Atlantycki, tylko to jest obok nas, prawda? A z racji no tak dziwnych wydarzeń, jakie zwiążą się z tym promem, no to uznam, że ej, no, niewielkiego wysiłku trzeba, żeby się z tym zainteresować, tym bardziej, że znałem język szwedzki, a natrafiłem na wiele materiałów w języku szwedzkim, które no. dawały dużo do myślenia, które osoby, które nie znają tego języka, no nie zauważą po prostu tego, prawda? I od tego zaczęło się, że właśnie zacząłem czytać te materiały, drukować, patrzyłem, byłem w bibliotece, pożyczyłem wszystkie możliwe materiały na temat Estonii, się uśmiechnęła, pamiętam, do dnia dzisiejszego bibliotekarka i pytała, czy nie wolę Titanika, no nie. Tak więc wszystkie bibliotece, prawda? Zebrałem wszystkie materiały i zacząłem to analizować i rzeczywiście do, dopatrzyłem się wielu takich dziwnych nieprawidłowości. Dziwnych, bo można byłoby je od razu, prawda, w jakiś sposób wyjaśnić, a jednak nie. Znaczy mhm. w każdym razie nie masz jakichś powiązań rodzinnych z, mafiarami ofiarami tych, tej tragedii, czy... Nie, nie, nie, nie. Interesowałem się wątkiem polskim w tej tragedii, bo wszędzie się nie mówi, że tam Polaków nie było, prawda? Ale jednak byli, przynajmniej po części. Bo mm. na przykład, jeżeli chodzi o Piotra Barasińskiego, to jest Polak, który zamieszkał w Szwecji, ożenił się ze Szwedką, Karitą Barasińską i ona była stewardessą na tym promie, prawda? On próbował... Tak, tylko może do tego mm. polskiego Dobrze. wątku byśmy wrócili później. Mm -hmm. e, na razie e, może skupmy się na tym, że oficjalna wersja głosi, iż ta tak zwana furta dziopowa. Odpadła, tak. Odpadła, znaczy odpadła całkowicie, czy, jak to, znaczy, czy... Odpadła całkowicie w czasie rejsu, no, Najdziwniejsze jest to, że ten raport nikogo nie obwinia, nie, nie jest wskazany dlaczego ona odpadła. No, skutek mhm. y, zmęczenia materiału, skutek zmęczenia stali, w której to było zbudowane, no, miała odpaść, ale dlaczego dokładnie? No, są dwie sugestie. No, błąd konstrukcyjny, albo Wada fabryczna, tego się nigdy nie udało ustalić. Mhm. A dlaczego to taki wniosek budzi kontrowersje? Właśnie dlatego, dlaczego budzi, bo tak jak mówię, im się tego nie udało ustalić, nie próbowali tego dalej ciągnąć, prawda? Ludzie, którzy, którym to nie, nie wystarczało, takie wyjaśnienie, postanowili wziąć sprawę we własne ręce. Jutta aby wykonała ekspedycję i co się okazało? Na przykład w miejscu, gdzie ten prom leży, oczywiście nielegalna ekspedycja. Jest duża, duża wyrwa przy tym, przy tym właśnie e, zamykającym pokład samochodowy e, wejściu, prawda? Tam, gdzie ten cały przód odpad prawda? Mhm. I ta duża wyrwa, która nigdzie nie została ukazana na żadnym z oficjalnych filmów znurkowań jest najprawdopodobniej efektem wybuchu. Wybuchu, który składa po pierwsze odpadnięcie tej burty, a po drugie wielkie e, masywy wody, które miały możliwość dopiero wpłynięcia na najniższe pokłady, które, ma to na myśli maszynownię która jest zawsze oddzielona od góry na no tyle... Tak dobrze, że nigdy tam woda się nie dostanie. I jeszcze niższe pokłady, które są odspławane zupełnie od, od, od jakiejkolwiek wejść na promie. Dlatego na przykład przykład Jana Heweliusza, który był polskim promem, który zatonął, on się bardzo długo unosił na wodzie, do górnogami. nogami, no z tej najprostszej racji, że no są, tak jak mówię, każdy, który choć trochę się interesował scenografią czy budową statków, wie, że no, są pokłady, do których nigdy nie dostanie się woda i ten prom będzie do górnogami nogami się unosił i będzie. No a po, Sonia znikna w, w, w przeciągu pół godziny, wielki prom. No właśnie, bo nawet chciałem Ciebie zapytać o Heweliusza, dlaczego że się na przykład zainteresowało Estonią, a nie tragedią Sprawa... Heweliusza, która przecież poruszyła całą Polskę wtedy. Mhm. Sprawa Heweliusza jest o tyle jasna, że tam nie ma wątpliwości. Tam wyjaśnione jest wszystko tak jak powinno być, czyli że rzeczywiście były zaniedbania w stoczni, były zaniedbania ze, ze strony załogi. Na przykład Chodzi głównie o to, że prom był źle wyważony, że e, podczas pożaru, który kiedyś miał miejsce, zabetonowano pokład na tyle, że zwiększył się, zwiększyło się o kilkanaście ton e, ciężar statku, co spowodowało, że był niestabilny i w przypadku sztormu, no po wywrócił. Mhm. E, a w efekcie późniejszym, już jak był na dnie, no cała ta część się zawaliła i. No ten prom tak wygląda, jak wygląda obecnie. Nikt nie próbuje go wyłowić, aczkolwiek to jest trochę dziwne. Do tego się będę wnikał. To są takie już szczegóły bardziej techniczne. W każdym razie, no a jeżeli chodzi o Heweliusza, tam nie ma żadnych tajemnic, tam nie ma żadnych niejasności. Chociaż rozmawiając z Markiem Busiem, z którym przeprowadzałem wywiad, on stwierdził, że jednak polskie służby specjalne miały coś do ukrycia, bo jednak bardzo tym faktem też się interesowały. Wcale nie ukrywał, że w latach 90., tak na początku lat 90., kiedy opadła żelazna kurtyna świeżo, to na Bałtyku miały miejsce dosyć częste transporty militarne z hmm. Rosji do Szwecji, a z Szwecji do Stanów Zjednoczonych, do Wielkiej Brytanii. No, do... Służby specjalne rzuciły się na te resztki Związku Radzieckiego, żeby to roz... roznieść, prawda? A najprostszym sposobem i najlepszym zarazem, bo samoloty jednak są w jakiś sposób monitorowane, no, ciężko tam aż tak wielkie różne rzeczy przetransportować. No, to robiono to przez promy no i przez Jana na pewno też to robiono. No, i... Ale niestety no czy stety, yy, no nie ma żadnych przesłanek, że w dniu wtedy w, w, w dniu tej tragedii Alahawilusza byłyby jakiekolwiek transporty, chociaż są przesłanki, że również były wcześniej. W przypadku Estonii no. to tyle lepiej, że te przesłanki są bardzo jasne i szwedzki celnik w 2006 roku stwierdził w reportażu szwedzkich dziennikarzy, który miałem szansę obejrzeć, że takie transporty miały miejsce, że on zapisał tablicę rejestracyjną takiego samochodu, potem dziennikarze sprawdzali. To była firma Ericsson, która na się że najbardziej znana jest z tego, że produkuje telefony komórkowe, a kiedyś produkowała sprzęt militarny. I tutaj wątek się kończy, no dziennikarzom szwedzkim nie udało się nigdy dojść dalej. No dobrze, no ale trans transporty militarne powiedzmy, ale co, co, co tak naprawdę miało się zabierać w tych transportach? Jakieś to znaczy... resztki, mm -hmm. nie wiem, arsenału radzieckiego? Czy... Tak więc y sprawa jest tego rodzaju. Kiedy ten dziennikarz zadawał pytania temu, temu celnikowi, który wreszcie zdawał się powiedzieć, co mu na sercu leży, już jest starszym człowiekiem, on stwierdził, że na Estonie co jakiś czas wpływały transporty, e, transporty militarne. Te Transporty militarne polegały na tym, że wjeżdżały na samochody takie no, typowo wojskowe, takie z paką, prawda, zasłonięte i dostawali nakaz od góry, szef mówił, że jest nakaz od góry, ich szef, celników, żeby nie sprawdzać tych samochodów i żeby były poza wpisem w rejestr. prawda? Na pytanie tego celnika, dlaczego tak ma być i od kogo to jest, no, no nie odpowiedziano mu tego, zapytał się, czy to jest od króla Szwecji. Prawda? Mówi, nie, nie, niżej, ale wystarczająco wysoko, aby tak zrobić. On kiedyś przed jednym z transportów sprawdził, to był kiedyś jeep, zdaje się terenowy, który miał coś przewodzić, od, odkrył ten kawałek Takiego, takie zasłonki. Sprawdził, co tam Plendek. jest w samochodzie plandeki. E, okazało się, że tam były paczki. Paczki te przypominały, nie wiem, jakiś sprzęt elektroniczny, ale nie były niczym konkretnym. Mm. E, I tylko tyle wie, jak to miało wyglądać wtedy, kiedy to było. Dwa tygodnie przed y, feralnym wydarzeniem był transport. Jak sądzę, no wszystko wskazuje na to, że również tego dnia, kiedy była Estonia zatonęła, no, taki transport również był, prawda? On mm. wtedy nie był na wachcie, nie był wtedy na swojej zmianie w tym momencie i. Nie jest w stanie określić, czeka, tego dnia był ten transport czyni, Ale no, Mówię, są przesłanki ku temu, żeby tak twierdzić. Mhm. No dobrze, mhm. mówiłeś o tym, że nastąpiła eksplozja prawdopodobnie. Wszystko na to wskazuje. E, mhm. Czy ta eksplozja nastąpiła od wewnątrz? Mhm. E, pokładu e, samochodowego, tak? Proszę ciebie. Nie jesteśmy do końca przekonani, jakie są szczegóły. Dobrze, to za chwilę powiemy po przerwie muzycznej o tym, co mogło spowodować tą tajemniczą eksplozję Właśnie. na promie Estonie. I will rise go now, And go to an And the small cabin build there of clay and wattles made. Nine bee rows will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee life. I shall have some peace there for peace comes dropping slow dropping from the veins of the morning to where the crickets sing. Their midnights all glimmer and noon The purple glow and evening full of the linnet's wing. I will arrive. low sounds by the shore while I stand The small cabin built there of clay and wattles made. Infra, w wolne Media. Witam w audycji Infra poświęconej e, tragedii. Promo Estonia, e, druga część naszej rozmowy z Bartkiem Staszewskim. Witam. E, witaj Bartku. E, mówiliśmy w pierwszej części o, e, o pewnych teoriach dotyczących e, wybuchu zamachu, o tym jak pojawiały się pewne podejrzenia, o to, co prom Estonia mógł transportować powiedz może nam o tym, bo ty przeprowadzili miotowne śledztwo w tej sprawie mhm. powiedz o tym, jak to wyglądało. Dlaczego ludzie, na przykład pani Jutta Rabe, znana dziennikarka m.in. magazynu Der Spiegel zainteresowała się tą sprawą. Z tego, co im mówiła Jutta, to jej zdaniem, kiedy ona po raz pierwszy spotkała się z tą sprawą, została po prostu wysłana, aby przeprowadzić pierwsze wywiady z ocalałymi świadkami tej tragedii. Już wtedy pojawiały się pewne nieścisłości. Mówiono o ludziach, którzy mieli przeżyć całą tę tragedię, a nagle okazywało się, i rzeczywiście potwierdzało się to gdzieś w papierach, okazywało się, że ci ludzie nie istnieją. Znaczy, że no, zniknęli. Nagle ze szpitalu zostali gdzieś zabrani w dziwnych ok okolicznościach, miało ich tam nigdy nie, nie być, mimo że przegniarki i różni ludzie stwierdzali, no, że ich widzieli. prawda e I to ją zainteresowało, to po popchnęło je do tego, żeby zbadać, no, że coś tutaj jest nie tak. no Ludzie byli, zniknęli, nie ma ich. Pewien chaos y informacyjny zawsze jest w takich przypadkach, wiadomo. I tak wyjaśnia to raport, raczej wyjaśnia raport, tego nie wyjaśnia, ale ludzie tak Przepraszam, ale tak faktycznie było z tymi ludźmi, że oni po prostu zniknęli, znaczy zostali tak, na tak. za zaginionych. E, najśmieszniejsze jest to, że są relacje osób, które ich widziały, Juta mówiła, ja tego nie mogę powiedzieć, że wiadomo, do tego szpitala w Szwecji ta część osób, która została zabrana i w Estonii, no to one by monitorowane te szpitale. I część osób można byłoby zidentyfikować, no ale w dziwnych okolicznościach te taśmy z monitoringu albo zniknęły, albo ich nie ma, albo były wtedy wyłączone. No wiesz, co chodzi. I... Hmm. i... W tej kwestii jest to ciężkie do zweryfikowania, bo są tylko naoczni świadkowie, aczkolwiek uważam, że ich należy też uznawać za wiarygodne źródło. Co więcej, Jutra wspominała o tym, że wielu ważnych oficerów było na jednej szalupie z paroma cywilami, którzy potrafili poprzez to, jak oni się do siebie odzywali, określić, jakie oni mają pseudonimy, znane tylko im, prawda? Jakieś takie zwykłe, prawda, Gdyby Gdyby konfabulowali, no to... Po pierwsze po co? Skoro dopiero sali tra z tragedii promu, po drugie no, znają szczegóły. Zaraz, zaraz, zaraz, zaraz. Czyli kim ewentualnie mogli być ci cygina? Cywile, to są zwykli ludzie, którzy przeżyli tą tragedię, którzy byli pasażerami promu, yy, którzy... i w końcu z którymi Jutta przeprowadzała wywiady dla niemieckich. Aha, tak. rozumiem, znaczy no, czy, czy nie oni po prostu słyszeli rozmowy tak między... Znaczy byli w, w Szalupie prawda, ratunkowej, widzieli tych ludzi, znali ich, zobaczyli. Yy, ci ludzie później byli w rozpisce helikopterów ratunkowych, którzy za, które zabierały z portu yy, osalałych, prawda, na, do szpitalów i, i na przykład awo Picht. Yy, zastępca kapitana, pierwszy oficer był uznany za ocalałego tak jak wielu innych ważnych osób na mostu kapitańskiego i ta osoba miała przeżyć, jest nawet pewien fragment filmowy na YouTubie, który przedstawia osobę która bardzo wspominała w która wyjeżdża z promu na pokładzie karetki pogotowia i ponieważ jest trzeba trochę zasłonięta, to jest to ciężko zidentyfikować tę osobę, ale gdyby zajęły się tym organy ścigania, to za pomocą identyfikacji małżewiny usznej, w końcu takie programy i takie urządzenia policja posiada, można było, potwierdzić, czy to jest awopikt, czy nie. Mówię, jest taki fragment tak. filmowy przez niemieckich, przepraszam, rosyjskich dziennikarzy przedstawiony na YouTubie, który osobiście widziałem. Są inne dowody, na przykład nimi, prokurator, pamiętam jak się nazywa, ale estoński prokurator wystawił europejski nakaz aresztowania przez Interpol, pana Awo Pikta, który no oficjalnie nie żyje, zaginął na morzu, tak jak to się mówi, ale jednak mhm. Interpol go poszukuje do dnia dzisiejszego. Ja się kontaktowałem w tej sprawie z Interpolem, on odmawia komentarze, prawda? Ale można powiedzieć, że nie jest to zamknięta sprawa. No tak, no w każdym razie powiedzmy o tym, że po, wkrótce po zatonięciu Estonii, mhm. po tej tragedii, która spotkała no, setki osób, zaczęły się dziać jakieś dziwne rzeczy wokół tej, tego, bo tak, tak, e, po pierwsze no, akcja ratunkowa niby się rozpoczęła dosyć szybko, ale był sztorm na Bałtyku, tam tak. jakieś pobliskie statki, które przepływały w pobliżu się włączyły tak. do tej akcji ale później się zaczęła jakaś taka cała teatrze jak w teatrze tak. lalkami zaczęli się przerzucać i politycy odchodzący premier nie skomentował tego faktu nowo, przy, nowo przychodzący Ingvar Carlson który jest, był premierem w tym okresie, kiedy mógł podejmować jakieś działania wobec Estonii, stwierdził, zrobimy wszystko, co w naszych siłach, aby wydobyć Estonię z dna Bałtyku. Po dwóch miesiącach od tego wszystkiego wycofał się z tej opinii i stwierdził, że e, wolą na pewno rodzin e, i tych, którzy leżą na dnie Bałtyku, byłoby to, aby zostawić ten brak. Było e, zareagowane. Ale pojawił sztuk... się w ogóle jakiś taki e, zupełnie góryzalny pomysł, aby ją tak, z, tak, Estonię tak, zabetonować. Już w 1996-1997 roku, e, czyli dwa lata po całej tragedii, postanowiono, żeby ustanowić, ustanowić miejsce spoczynku wraku miejscem, nie narusza, no, miejscem takiego jak to nazwać? Spokoju, dla... spokoju o... dla zmarłych. Po prostu postanowiono, że tam nikt nie będzie mógł wchodzić, żeby to zrobić. Postanowiono zabetonować cały wrak. Obrzucono go sta stałymi linami żeby się nie mógł poruszyć, żeby nikt nie mógł tam wejść, a następnie rozpoczęto procedurę zabetonowywania go. No było to o tyle głupie, że no prądy na Bałtyku są o tyle silne, że no nie minęło miesiąc, a cały ten beton został zepchnięty z tego promu. No i do tej, tej akcji już dalej potem nie, nie kontynuowano. Pojawiły się w tym momencie domniemania, że po pierwsze, już wtedy pojawiły się pierwsze głosy, że jakieś może militarne transporty były, może jakiś uran może jakieś inne radioaktywne rzeczy, które były na pokładzie statku i Szwedzi, z racji o oni są z tego, że dbają o środowisko, boją się, że to się dostanie do Bałtyku i skazi Bałtyk. Pojawiły się pierwsze plotki na ten temat. Już w 1997 roku dwa, prawie 3 lata od tragedii pojawiały się plotki, które zostaną potem w 2006 roku potwierdzone. Co dalej? Zabroniono jakikolwiek nurkowań, nawet tak jak mówiłem o tym Barasińskim, który stracił żonę i chciał tylko wydobyć jej ciało, mając dokładne dane, gdzie ono się mieści, znając relacje. No właśnie, no może powiedzmy o tym polskim wątku. Mm -hmm. bo Piotr... w, e, Mówiłeś właśnie o panu Piotrze Barasińskim. Tak. Niestety już e, w świętej pamięci. Tak. E, tak, no może powiedz o tym, bo, tak. bo to też e, e, myślę, że będzie ciekawe na polskich e, Piotr Barasiński jest jedną z tych polskich e, w cudzysłowie ofiar, tak wyraziła się o nim Jutta yy, Rabe, bo można powiedzieć, że rządy Szwecji, Estonii, wszystkich tych krajów, również i nas, bo my Polska w 2000 roku podpisaliśmy się pod tym traktatem o nienaruszalności spoczynku w Raku, mamy krew na rękach, bo ten człowiek próbował tylko i jedynie wydobyć ciało swojej żony, stewardesy na pokładzie MS Estonii, który przysiągł przed yy, całą tą tragedią w dziwnych okolicznościach, bo to było dosyć dziwne. Jakiś czas przed tragedią ona stwierdziła, że czuje się, że coś się dzieje niebezpiecznego na promie i że jeżeli kiedykolwiek, cokolwiek by się zdarzyło jej, to ona sobie życzy, żeby jej ciało w razie czego było pochowane w rodzinnym mieście w Uppsali w Szwecji. Ona była szwedką, on był Polakiem. Doszło do tragedii, prom zatonął. On, próbując spełnić przysięgę, którą je złożył, no, chciał zrobić wszystko, żeby to ciało wydobyć. Zdobył informacje, zdobył pieniądze z ubezpieczenia, blisko 48 tysięcy dolarów, które miały opłacić ekspedycję. Co się kazało? Polskie Ratownictwo Okrętowe, czyli firma, która podjęła się temu, tego zadania, wraz z Jutora, nielegalnie, nie zażądała ani, ani grosza z tego wszystkiego. Niestety rządy Szwecji i innych państw, które miały jakikolwiek wpływ na to, odmówiły jakiekolwiek współpracy co więcej, ja do artykułu, który lada dzień, dzień się ukaże, do, zamieściłem groźby groźby szwedzkiej ambasady szwedzkiej strony wobec Polaków, do, wysłane do polskiego Atasze, do polskiej ambasady tak, w Szwecji, dokładnie. żeby przestrzec Polaka, Piotra Brasińskiego przed jakimikolwiek próbami nurkowania, bo może to się odbić konsekwencjami jakimiś dyplomatycznymi echem, dyploma, jakiegoś dypl dyplomatycznego skandalu. Więc szwedzka cena bardzo naciskała, żeby do tego nie dopuścić. Dopu... No ale cóż mogła zrobić? Jak słyszałem, rozmawiałem z panem Potem Barasińskim, no to ta, ten traktat o nienaruszalności miejsca spoczynku o Estonii to jest taki trochę wątły, bo jednak są to wozy międzynarodowe i każdy są może umowy, jakie chce tam robić. Ale czy to ma jakąś moc prawną, no to już jest inna sprawa. W każdym razie do, w 1997 roku doszło do ekspedycji. niestety nielegalnej ekspedycji została, była utrudniona przez szwedzki lodołamacz Ale, który podpłynął na tyle blisko promu, który próbował nur nurkować, swojego próbował do nurkowania do, do Estonii, straszył, próbował nastraszyć członków ekspedycji takim specyficznym, nie wiem, biczem wodnym, jak to nazwać, nie wiem, w każdym razie próbował. A armatką wodną. Tak? Armatką wodną nastraszyć ich, żeby i także zbić, co było bardzo niebezpieczne, bo widziałem w końcu na reportaż, że potrzeb jest dostęp w internecie by z tego, również i z tego nurkowania, kiedy próbował staranować po prostu okręt, prawda? Mimo wszystko, mhm doszło do nurkowania, ponieważ był silny to utrudniło to znalezienie ciała, nie udało mi się tego w końcu zrobić. Wrócił z pustymi rękami Piotr Barasiński, potem próbował to, to ekspedycję powtórzyć, nie udało mu się to. W 2006 roku zmarł na raka w wieku 40 kilku lat, prawda? Mm -hmm. Więc sytuacja, sytuacja straszna. No i tak jak Jutrawę... Nie spełnił tej obietnicy, prawda? Nie spełnił, spełnił. Jego żona tam leży, jego żona tam leży teraz jak jutra, no, Rządy Szwecji mają krew na rękach właśnie i on jest następną ofiarą tej tragedii. Mm -hmm. Ale jutra by zapowiadała kolejne ekspedycje. Czy myślisz, że to do nie dojdzie? Sądzę, że tak. To jest, wokół tego, wokół Estonii coraz bardziej odbija się to jakimś większym echem, ale znaczy, niestety, tylko jest dużo gadania na ten moment. Dużo szwedzkich polityków widząc, że jest to jednak Szwecja jest kraj, który ma 9 milionów, więc 9 milionów obywateli, więc no tysiąc osób, które są w jakiś sposób związane rodzinnie z tą y, tragedią no to robi jakiś tam polityczny zamęt prawda i oni chcąc może populistycznie trochę y, przypodobać się ewentualnym wyborcom, próbują coś mówić w tej, w tej sprawie, ale nic się nie dzieje te rodziny ofiar zawiązały pewne stowarzyszenie y, które ma podtrzymywać pamięć o tych osobach, niestety próbowałem się z nimi skontaktować, nie udało mi się, bez, bez echa to y, mój kontakt pozostał liczę i, i, i dlatego na ten moment mając te, a nie inne dowody, bo mówię wokół, wokół toni narosło wiele różnych mitów i legend, ale ja się skupiam wokół faktów, rzeczy, które mam w ręce i które stwarzają domniemania do mnie dosyć silne, że ludzie, szwedzcy politycy robią wszystko, aby tę sprawę uciszyć. Poza tymi, którzy tutaj dużo gadają i nic nie robią, bo oni żadnych faktów nie wskazują. Dlatego postanowiłem w ostatnich dniach skonsultować się z odpowiednimi prawnikami i być może skierować sprawę do odpowiedniego sądu, być może do Trybunału w Strasburgu, który również zajmuje się sprawami, które w jakiś sposób nie odnajdują swojego prawnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, rzeczywistości, no takiego, jakie, jakie powinno być. prawda? Więc sądzę, że może również i z rodzinami ofiar udałoby się jakiś kontakt nawiązać i to gdzieś pociągnąć dalej. No. Jutta Rabez mówiła, że będzie planowała jakieś dalsze ekspedycje, będzie mnie na ten temat na bieżąco informować, a przeze mnie co również i państwo się o tym wszystkim dowiedzą. Tak jak mówię, no sprawa jest gorąca, Coraz więcej się o niej mówi, coraz więcej faktów wychodzi, no właśnie mówię, 2006 rok to jest, do, oficjalnie dowiedzieliśmy się o tych militarnych transportach, w 2002 roku w ogóle dowiedzieliśmy się, że szwedzki rząd kilka dni po zatonięciu zrobił nielegalne ekspedycje y, militarne na y, prom. Wskazują na to pewne otwarte y, fragmenty wraku na zewnątrz, prawda? Mam tu na myśli drzwi, stalowe y, drzwi, które ważą o, ho, ho kilogramów, otwarte na zewnątrz wraku, czyli ktoś próbował się do niego dostać. Dodatkowo jeszcze mm -hmm. inne rzeczy techniczne, które wska wskazują no, w 100% na to, że byli ludzie tam wcześniej, którzy sprawdzali co jest w środku. Tak. Y y Dodatkowo jeszcze inne fakty, które mógłbym wskazać, Ym, na przykład ocenzurowane materiały z, z tych już oficjalnych ekspedycji. Ja czytałem raport y, wszystkiego Laboratorium Kryminalistycznego, które podjęło się z badania taśm, y, które są z tego 1994 roku, czyli z tego no, feralnego roku tej tragedii, które mm, wskazują te, które te, te, no, są z tych ekspedycji. Mhm. I niestety najśmieszniejsze jest to, że oficjalnie, że. Prawdziwe kasety zniknęły. A jak i w Polsce, tak i w Szwecji z kopii można niewiele wnioskować. Kopia ma to do siebie, że wielu rzeczy już nie ma na nieco było w oryginale. Więc bazując tylko na tych kasetach, które były oryginalne, zostało ich niewiele to jest chyba z 4-6 kaset na łączną ilość 30, to jest zdumiewające, co się stało z oryginałami stwierdzono, że są duże braki w sekundach, bo mówię, te kasety posiadały pewne takie godzinowe wykazanie, jak, w których momentach było nagrywane i, tak, to są proste, prawda? I no niestety no, były włączane w bardzo kulminacyjnych momentach, dzięki temu szwedzcy obywatele nie dowiedzieli się w 1994 roku, że nasz wszystkim w tym promie Estonia jest wielka wyrwa. Wielka wyrwa, która spodobała to tonięcie tego promu. Tak mogę dzisiaj powiedzieć i zaryzykować to stwierdzenie. Bartku, ale dlaczego szwedzki rząd tak alergicznie reaguje na wszelkie próby dociekania tego, co się stało tak naprawdę ze stonią? Jaka jest Twoja teoria na ten temat? znaczy, na ten moment to jest o tyle y, niewygodne, że nikomu się do tej sprawy nie chce wrócić, bo nikt o nią nie woła, prawda? Poza rodzinami, Ale które, są z... rodziny, tak? Poza rodzinami, które tak jak jutra arabę stwierdziła, no za bardzo nie wiedzą jak uderzyć. Mają kiepską strategię, bo może gdyby się przez, y, skupili przed wszystkim parlamentem z pl wielkimi plakatami i zrobili jakąś dużą manifestację, w końcu ich jest dużo, to może świat by na nich zwrócił uwagę. Tutaj szwedzki rząd, a znaczy, przepraszam, szwedzcy obywatele, szwedzka kultura osobista jest trochę inna od Polskim. Oni nie potrafią w ten sposób, taki może agresywny bardziej, pokazać swoich racji. Być może, gdyby zrobili to w jakiś inny sposób, to byłoby bardziej zauważalne. I na ten moment, no nikt nie jest za bardzo zainteresowany, żeby im pomóc. Wtedy, kiedy ta sprawa była gorąca, to chodziło głównie o prywatne interesy i o to, że pozwoliliśmy na to i przymykaliśmy oczy żeby te transporty miały miejsce. Do artykułu, który tak jak mówię, jest w przygotowaniu waszym, infry, i który się opublikuje za dzień, są wyciągi z lotniska, gdzie dwa samoloty tak. w dniu tragedii strzekały na płycie lotniska w Sztokholmie i prywatnego, prywatnego szwedzkiego multimilionera, który na ten temat nie chce się wypowiadać i są wszelkie domniemania, że te samoloty odleciały wraz z pewną grupą ludzi, którą jak podejrzewa się, była to grupa ludzi z Moskwy Kapitańskiego, dalej przywożona do Stanów Zjednoczonych. Jutta Rabe stwierdziła, że być może chodzi o system ochrony świadków, prawda, amerykański tak, system ochrony świadków i o to, że ci ludzie posiadają informacje. Ja tak jak to łączę te fakty, to chodzi głównie o to, że no mówię, opada kurtyna, stosowa Kurtyna, przynoszono jakieś militarne części do Szwecji, a w Szwecji do Stanów Zjednoczonych, a wiadomo, że Stany Zjednoczone no, chcą jak najbardziej zachować tajemnicę w tej sprawie, no i dlatego objęli tych ludzi tym systemem, prawda, no ale wracałem do wątku głównego, dlaczego Szwedzi tego nie robią, to tak jak mówię, bo się boją tamci w te, Szwedzi, którzy wtedy mieli władzę, no, że wyszłyby ich e, czarne interesy, że pozwalali na to, że brali za to pieniądze. E, próbowałem się, kontaktowałem się z szwedzkim premierem, który odmówił jakiegokolwiek komentarza, mimo zdając sobie sprawę, że to jest dosyć, duża, e, duży, dosyć duży reportaż, gdzie e, w na następnej części publicznie też inne ciekawe osoby, które udzieliły mi wywiadu, a nie odmówiły tak jak on, mimo że on jest na tym, w tym momencie na emeryturze. Mówiłem, e, żeby, chodzi mi głównie o jego słowo komentarza. Czy dzień na hmm. dzień dzisiejszy, znając te wszystkie fakty, szwedzki premier podjąłby inną decyzję. Czy chciałby Estonię wyłowić? Nie chciał żadnego komentarza udzielić, jak najszybciej chciał mnie zbyć. To tylko świadczy o tym, jak wielka tajemnica wokół tego jest, jaki jak wielki konflikt interesów międzynarodowy. To byłby niesamowity mm, konflikt dyplomatyczny, gdyby wyszło na jaw, że szwedzki rząd wiedział o tym i ukrywał prawdę, że są transporty, do których się już częściowo przyznaje, ale uznaje, że wtedy, kiedy ten realny dzień miał miejsce, nie było tego. To, to, to było to, coś to, to, Proszę Państwa, to zginęło prawie 868 ludzi. Yy, w World Trade Center zginęło kilka tysięcy osób. To byłby drugi, że tak powiem, zamach terrorystyczny tej skali. Nigdy na świecie nie było tak wielkiego zamachu, jak, jeżeli, jeżeli uznamy, że to jest zamach, jak yy, zaraz po World Trade Center MS Estonia. Dlatego. Tak, no... e, tak, Bartku, za chwilę właśnie przejdziemy do tego i do swego rodzaju podsumowania. I wniosków na przyszłość, co będzie się dalej działo z tą sprawą. Także zapraszam na chwilkę muzyki, i po chwili wrócimy do tej dyskusji. Gis me niet zoals altijd. Dat is vreemd hoe ik zonder jou kon leven. Nu kan ik niets anders dan aan je weer schreven Weet je, een liedje, ik wil zeggen, nog eens. En wat ik zeg zal niet te lang zijn. Mijn liefde is zo scherp als een spier. En ik ben verliefd nog meer dan altijd. Die eigen wijderhalen. Dat ik kan nog nergens wachten, maar liefde is zo scherp als een spie. En ik ben verliefd nog meer dan altijd. Liggen, zo, dat doet me pijn. Ik zou dat met iets willen ruilen, dat zal nooit misschien geloven zijn. als is voor liefde huilen, heilen. Wees, ik wil zeggen nog ik. En wat ik zeg zal niet de lang zijn. Mijn liefde is al scherp als het was een spier. En ik ben verliefd nog meer dan altijd. Jij ja, weet het alles voor niet. En dat ik kan nog nergens wachten. Mijn liefde zoals het als een spiet. Grupa Infra w radiu Wolne Media. Witam po muzycznej przerwie. Ja mówię Michał Kuśnierz, razem ze mną jest Bartosz Staszewski. E, witaj Bartku, jeszcze raz. E, cały czas mówimy o. E, Tragedii. W zasadzie może na zakończenie naszej dyskusji powiedzmy o tym, jakie tak naprawdę są te ostateczne hipotezy dotyczące zatonięcia promu Estonia, bo no mówiliśmy o wielu, Ty mówiłeś o, o wielu dziwnych, wręcz niesamowitych sytuacjach związanych z badaniem, z próbą rozstrzygnięcia tego, czym, co tak właściwie się stało wtedy na Bałtyku. Ale w twoim reportażu pojawiła, pojawiły się też takie sugestie o e, amerykańskich łodziach podwodnych, e, które krążą wokół e, wybrzeża e, Szwecji. E, czy to rzeczywiście może mieć jakiś związek? Bo ja pamiętam, że jeden z twoich rozmówców e, mówił coś o e, swego rodzaju manewrach. Aha. No nie kojarzę tego faktu akurat, ale wiem, że takie rzeczy miały miejsce, aczkolwiek bazując na informacjach, które są mi znane i widząc uszkodzenia na promie, to nie są uszkodzenia, które wynikły w skutek zderzenia z jakimś innym okrętem czy inną łodzią. Uszkodzenia tyle specyficzne, że no mogę stwierdzić, że albo powstały skutek jakiegoś tarcia uderzenia, takiego z boku, a nieżeli uderzenia z podwody czy też takiego wprost kłominacyjnego innego pr promu. Na, na, najbardziej racjonalne wyjaśnienie to jest to, że był wybuch niż zderzenie. Czy znaczy wybuch zyłodzie... na pokładzie, tak? Wy, wybuch na pokładzie tuż przy wyjściu z burty dziobowej, gdzie, gdzie właśnie zanotowano olbrzymią wyrwę która się rozciągała od samej góry do samego dołu i która wskutek no, właśnie tej, tej swojej rozp rozpiętości mogła spowodować tak wielkie straty, no i że prom tak szybko zatonął, prawda? Mm, że łodzie podwodne pływały koło wybrzeża Szwecji, to jest znany fakt, kiedyś to były lata 80 kiedy e, u wybrzeży Szwecji w ogóle zanotowano jakąś łódź podwodną, to był wielki skandal, bo nie wiadomo co ona to robiła, czyli okazało się, że to były tajne manewry amerykańskie, bo na przykład uznano to za łódź rosyjską, okazało się, ponieważ to jest łódź amerykańska na dzień dzisiejszy to jest na tyle duży, czy znaczy na dzień dzisiejszy to jest to się robiło na tyle dużym echem, że prawie każdy Szwed tak już koło 40 zna tą sprawę bo to było pogwałcenie wszelkich norm, bo ona niemalże wpłynęła no, w rejon no, wód Sztokholmu, prawda? To, żeby to było tuż przy, przy, przy, przy mieście więc no, to był dosyć, dosyć duży skandal wynik, wynik z tego wszystkiego no, była, no rok dziesiąty to jest świeże po upadku celowej kurtyny, po upadku komunizmu mhm. y, tak. więc można też stwierdzi, że nie koniecznie amerykańskie, może rosyjskie łodzie. Ale nie łączyłbym tego faktu z samym zatonięciem. Tak jak mówię, byli roz, mechanicy, którzy pasowali poniżej linii wody, czyli tam w tym na pokładzie maszynowni, którzy widzieli na, na żywo monitoring. Prawda? Mieli monitoring zamontowany i widzieli co się dzieje tak. na pokładzie samochodowym. Oni stwierdzili, że unik na dole, u nich w maszynownie było wody po, po kolanach. A to jak to jak to jest możliwe? A widzieli przez monitory, że ilości wody, które wdzielają się do, do promu, bo prom nie tylko że mu odpadła ta burta, ale ta część, która zamyka jeszcze ten prom jako tako, ta część, która odpada, żeby te samochody mogły zjechać spokojnie, czyli taka rampa, była zamknięta przez cały okres. Czyli woda mogła się wdzielać jedynie boczkami, boczkami yy, i tej wody było niewiele w takim razie. I tak jak podaje Jutta Rabet, tak jak, y, tarabet, tak jak y, widać na filmie, które ona opublikowała na reportażu, y, tak duże ilości wody mogły się dostać tylko spod podkładu, spod, spod maszynowni, prawda? Y, czyli i, i spowodować efektem koń, końcowym zatonięcie promu w tak szybkim tempie, i nie powodując w ogóle, że prom się w ogóle unosił na, na powierzchni. Więc y, teoria jest taka, prom został wysadzony w powietrze, prom został uszkodzony w taki sposób, żeby... Ja uważam, że promu nie chciano zatopić. Ja uważam, że próbowano zastraszyć Szwedów, w ten sposób, żebyście już nie robili. Takie sobie, nie robili już, tych, już więcej tych transportów, prawda? Ale kto e... miał to zrobić? Uważam, że rosyjskie służby specjalne, którym no chyba najbardziej zależało na tym, żeby ich tajny sprzęt militarny nie wydostał się dalej, żeby nie dostał się w ręce Amerykanów. No chyba, że to był na tyle tajny przekaz, to był na tyle no dobrze, tajny ale... sprzęt, że trzeba było go zatrzymać, żeby nie mógł dotrzeć do portu w Szwecji. No dobrze, ale to czyli co? Ten tajny sprzęt był mhm. wyprowadzany, powiedzmy, przez mafię. Sądzę, że nie mafia, ale służby specjalne. Po prostu służby, na tym polega rola służb specjalnych. Nie, nie, nie, nie, ja nie. Powiedziałeś, że rosyjskie służby specjalne... Chciały znaczy... zatrzymać prom. Z kolei, z kolei inne. Ale, służbie... ktoś, ale ktoś musiał dostarczyć ten sprzęt. Tak, dlatego sądzę, że inne służby specjalne próbowały w jakiś sposób ten sprzęt nabyć. Nabyły, kupiły może od jakichś rosyjskich żołnierzy, nie wiem, wysoko postawionych, ale niestety no, do, dowiedziały się o tym wyższe służby, które próbowały jak najszybciej to zatrzymać, prawda? Z tego co mi jest wiadomo, istniały plotki na ten temat, że y, tym sprzętem mogły być tajne, y, nowo opracowane systemy sonarów do łodzi podwodnych, które, no broń Boże, no taki sprzęt no nie może się wydostać nigdzie dalej, bo to były Aha. milionowe straty i zagroziłyby wszystkim łodziom podwodnym, które są ten sprzęt wyposażone. Więc y, ja się nie dziwiłbym w tym momencie, żeby niewielkim kosztem, bo jednak wysadzić Polon to nie jest... Nie, nie potrzeba nie wiadomo jakiego logistycznego sprętu, trochę, dynam, nie może nie dynamitu, ale yy, synteksu i już mamy dużą wyrwę w promie, która wystarcza, żeby prom zatopić, nie trzeba też dużej wiedzy, więc to tylko się wydaje na tyle, ciężkie racjonalnie do pojęcia, bo czegoś takiego jeszcze w historii nie było, żeby wysadzić w w powietrze, ale to nie jest ciężkie, to jest proste mhm. i tak jak niektórzy mówię, że są łatwiejsze sposoby, ja tych łatwiejszych sposobów nie widzę. Bo... E, a tu jest, przepraszam, że ci przerwę, mhm, e, ten ciekawy wątek, o którym mówiłeś e, troszkę wcześniej, mhm. e, o tym, że prawdopodobnie część załogi, jak rozumiem, e, tak. na, na czele z kapitanem, e, została wzięta pod opieką FBI. Tak, ja, tak jak mówię, podejmę środki na, na, na tygodniach, może nie na dniach, na tygodniach, które będą y, nakierowane na to, żeby ujawnić tą prawdę. No, no, to są plotki, ciężko jest powiedzieć coś więcej poza tym co wiemy, ludzie ich widzieli, widzieli ludzi, którzy później zostali uznani za zaginiętych, zaginiętych i nie uratowanych z morza. Nikt ich potem miał ich nie widzieć, ale na listach istnieją, ludzie ich widzieli, a WP, Kap zastępca kapitana ten najwięcej widział, osoba, która kontaktowała się, była odpowiedzialna za radiokomunikację, której głos słyszymy z początku mojego, pierwszej części mojego raportu, reportażu. Co jest jeszcze ciekawą sprawą, bardzo ciekawą, dotarłem do tego niedawno. Otóż każdy prom, również Estonia był wyposażony w taką łódź motorową, Man overboard, która służy do tego, że w razie, aby ktoś wypadł za pokład z promu, hmm. można byłoby go szybko uratować. Ta łódź w dniu zaginięcia promu MS Estonii zniknęła. Aha. Była to jedyna łódź, której nie odnaleziono. Wszystkie łódki, te zwykłe, które są po stronie wiosła, odnaleziono. Tej łodzi motorowej nie odnaleziono nigdy. W cudzysłowie, bo odnaleziono ją w 1998 roku bodajże, w Estonii, w hangarze, który został zapieczętowany i o którym się już nic wcześniej nie mówiło. W oficjalnym raporcie ta łódź nie została nigdy dopuszczona do badania, bo nikt nie wiedział, że ona gdzieś jest. Przez tyle lat ta łódź tam leżała, w, no nie wiadomo, jakim manipulacją została poddana. Według raportu estońskich służb specjalnych, które się tym zajęły i do którego raportu dotarłem i widziałem i mam przy sobie, jest tam 100 litrów benzyny lub innego środka, który umożliwia działanie takiej łodzi Aha. na blisko 140 litrów. 40 litrów, czyli na tyle, żeby w jakiś sposób odpłynąć od promu do jakiegoś innego statku, dajmy na to, mniejszej łodzi. Czyli tak. bardzo możliwe, że komuś posłużyła ta łódź, żeby po pierwsze wysadzić prom i następnie szybko uciec z tego promu. Mhm. Proszę Państwa, na no, rzecz niesamowita. No. Ja dowiedziałam się o tym niedawno, bardzo niedawno. To są tygodnie temu i uważam to za skandal, że ta, taki, taki dowód y tak długo przeleżał, nie był w ogóle badany, są zapieczętowane w hangarze i wszyscy o tym zapomnieli. To jest moim zdaniem olbrzymi skandal olbrzymi skandal, jakim jest sama ta tragedia, w której jest tyle nieścisłości ile luk w tak. serze szwajcarskim. Naprawdę no, ja rozumiem gdybym był jakimś fanatykiem, gdyby mi zależało na doszukiwaniu się dziury w całym, ale proszę państwa, tak jak i we artykule, ja przedstawiam fakty, które jednoznacznie wskazują na to, że są machlojki, że są jakieś dziwne rzeczy, które nie zostały w ogóle wyjaśnione. Nikt nie podejmuje się tego, dlatego postanowiłem przejść na drogę prawną, bo uważam, że skoro nikt się tym nie zajmuje, to dlatego, że nie ma przyczyn prawnych. Ale może gdy się w końcu pchnie szwedzki rząd, służby. Wszystką policję i Prokuraturę, albo Europejską Policję i Prokuraturę, czyli Interpol i tak dalej, żeby się tym w końcu zaczęły interesować, bo są, bo, bo są te dziury, tylko nikt na to nie skazywał do tej pory prawnie, to może dojdzie do jakiegoś ruchu w tej sprawie i mm. tak będę działał w tym momencie. No rzeczywiście sprawa jest niezwykle fascynująca i niezwykła a i też i tragiczna o tym. Trzeba mm -hmm. pamiętać przede wszystkim, bo liczba ofiar jest przerażająca. Mm -hmm. Bartku, to może powiedz parę słów. Co zamierzasz jeszcze z tym robić? Czy pani Jotarabę jeszcze w naszym ciągu będzie uczestniczyć też w rozwikłaniu tej zagadki jest Estonii? Oczywiście ja będę trzymał cały czas rękę na pulsie. Nie pozwolę, żeby ta sprawa gdziekolwiek, w jakikolwiek zni sposób zniknęła. Obecnie otworzyłem stronę internetową www.msestonia.com. Póki co tam jest tylko lista zmarłych, ale będę aktualizował jakieś ciekawe informacje, fakty, które dotyczyły tego, tej całej sprawy i aktualizował nowości. Jutta Raves stwierdziła, że tej sprawy też nie da zginąć, a dziennikarskim również, i moim dziennikarskim obowiązkiem jest to, żeby tę sprawę rozwikłać, bo wie, że są sprawy, które można rozwikłać które się nie da. Tutaj widzi realne opcje, że jeżeli ktoś się tym zainteresuje, to na pewno ta sprawa znajdzie swój finał. Pozytywny finał, bo uważam, że Estonia pewnego dnia zostanie wydobyta. To jest olbrzymi prom, którego, który się trzyma tylko na głębokości 60-80 metrów kiedy promy, czy też niniowiec, Titanic leży na głęboksi kilku kilometrów i tak próbowano, myślano o tym, żeby go wyłowić, prawda? Są nie tylko 60 metrów, Hańcza jezioro w Polsce ma 110. Więc, mhm. więc ja również będę trzymał rękę na pulsie, jeżeli cokolwiek w tej sprawie się będzie działo, moje najbliższe działania będą się opierały na tym, żeby skonsultować się z prawnikami, co w tej sprawie można zrobić, skonsultować się z rodzinami ofiar, które są trochę za bardzo no, w takim punkcie krytycznym, gdzie nie wiedzą, gdzie do kogo się odezwać, po potrzebują kogoś, kto by ich pokierował, może Prawnie, że nareszcie tutaj trzeba zacząć z rządem Szwecji i politykami walczyć, a nie tylko słuchać tego, co mają do powiedzenia, bo tak jak mówię, no, tu jest dużo obietnic, mało robienia, więc yy, prawnie, prawnie trzeba tę sprawę jakoś zacząć rozwijać i ja będę w tej sprawie działał. Też będziemy trzymać rękę na pulsie. Dziękuję ci Bartku. Serdecznie Bart dziękuję. Jeśli no, masz coś do powiedzenia, to proszę bardzo. Tak, jak mówię, artykuł pojawi się już lada dzień w INSZ, tam przedstawiam konkretne dowody na, te, na podparcie moich, nie tylko już tez, hipotez, tylko sądzę, że są już fakty, tak jak już możemy mówić o tragedii Estonii, ale już o zamachu na Estonię, ale już nie może nie opiewajmy tak wielkie słowa, zobaczymy, co sądy powiedzą na ten temat. Ja mogę jedynie podziękować wszystkim tych tym, tym którzy, których chociaż trochę ta sprawa zainteresowała, bo uważam, że naszym no typowo ludzkim obowiązkiem jest takie sprawy rozwikłać. Tym bardziej polskim, no my obaliliśmy komunizm w jakiś sposób. Byliśmy tym łańcuchem początkowym do badania komunizmu. Tadeusz Iwiński, z którym przeprowadziłem wywiad, stwierdził, że to powinna być inicjatywa skąd inąd. Może z Estonii, może z, z Niemiec, które tego traktatu nie podpisały, żeby to trzeba gdzieś ruszyć. Ja uważam, że nie. Ci, którzy zauważyli to, czyli my Polacy, czyli ja, no my powinniśmy to w jakiś sposób popychać, a nie spychać winę na innych, niech inni się zajmują. To nie przystoi moim zdaniem. Tym bardziej takiemu krajowi jak my, bo my jesteśmy dumnym, narodem, więc yy, uważam, że może w jakiś sposób to się jakiś tam echem politycznym również i polskim odniesie dalej. No. Poza im podziękować wszystkim słuchaczom yy, i zobaczymy, jakie to będą dalsze efekty. Serdecznie dziękuję za, za wysłuchanie. Ja również dziękuję, jeśli ktoś ma jakieś komentarze, opinie, czy też yy, może informacje. To... O, na pewno ja... jeżeli chodzi o jakiekolwiek informacje, to ja pojadę do Estonii, żeby tylko się na ten temat więcej dowiedzieć. I taki reportaż filmowy również planuje wyjechać do Szwecji, do Estonii, tam przeprowadzić wywiady z, z rodzinami osadałych yy, ofiar, czy również i z ofiarami, prawda, czy przeżyły. Na pewno to publikujemy na naszej stronie serwisu infra. Jeśli ktoś ma jakieś, tak jak mówiłem wcześniej, opinie, czy też komentarze do naszej audycji, czy też audycji wcześniejszych wartek, czy też artykułu, który się ukaże, jeszcze e, tak, to, to sobie bardzo. Jedną rzecz. I że jest, I są tak? jakiekolwiek ludzie, którzy chcieliby jakąkolwiek pomoc zaoferować, czy ze względu na doświadczenie, czy zawodowe, ze względu na to, że posiadają pewne marynistyczne wykształcenie, czy językowe, stoń, znają język estoński, szwedzki, finlandzki, norweski, który też w, tym, w tej sprawie ma jakiś tam swój wątek to bardzo też proszę o kontakt, w każda pomoc jest mile widziana. Tak jest, proszę pisać na adres infry, czyli infra.małpa.epoczta.pl Czekamy na Wasze opinie, dziękuję ci jeszcze raz Bartku. Zawsze dziękuję. I dziękuję Państwu za wysłuchanie tej audycji. Do usłyszenia za tydzień.